Mój temat dziś wieczorem brzmi przystosowanie się do ciała Jezusa Chrystusa, to znaczy Bożego Ludu, Kościoła, nazywanych także ciałem Chrystusa. Chciałbym rozpocząć od przepowiedzi 29, 18. Jest to dla mnie bardzo realny werset w tym czasie, gdzie nie ma wizji, lud się rozprasza. Inne tłumaczenie powie objawienia, ale to oznacza ponadnaturalnej, prorockiej wizji. I chcę wam zasugerować jako sługa Pana, że Twoja ostateczna efektywność Służby Bożej będzie zależała zasadniczo od dwóch rzeczy, Twojej wizji i Twojego życia modlitewnego. I przypuszczalnie nie pójdziesz dalej, niż te dwa czynniki zdeterminują. Jest to napisane, że gdzie nie ma wizji, lud się rozprasza, staje się niezdyscyplinowany. I wierzę, że wizja zaopatruje nas w motywację, a motywacja pozwala na dyscyplinę. Zawsze myślę o atletach, ludzie, którzy uczestniczą w Igrzyskach Olimpijskich. Ten ogromny rozmiar dyscypliny, której muszą się poddać. A dlaczego przez to przechodzą? ponieważ mają wizję, mają wizję, aby skakać wyżej, biegać szybciej, pływać szybciej lub robić cokolwiek lepiej niż inni. I ta wizja umożliwia im zastosowanie samokontroli w swoim życiu. Ktoś to powiedział, wizja bez zadania czyni wizjonera, zadanie bez wizji daje nudę, a wizja z zadaniem czyni misjonarza I jest tu wiele prawdy w tym chciałbym podzielić się z wami tak więc dzisiaj moją wizją ciała Jezusa Chrystusa wierzę, że ciało Chrystusa jest realnym ciałem nie jest to tylko metafora i ja wierzę, że jest desperacka potrzeba przystosowania się na I nowo. Chcę Wam szczególnie dziś mówić o ludzkim przywództwie w ciele, ale chcę to wyjaśnić. To, co ja mam zamiar powiedzieć, nie stosuje się tylko do liderów, ale do nas wszystkich. Widzę przywództwo w ciele Chrystusa jak dwie nogi ciała, oczywiście całe ciało jest uzależnione od tych nóg w swoim postępie I w obecnym czasie widzę jedną z tych nóg jako wyschniętą spalniżowaną i praktycznie bezużyteczną więc widzę ciało Jezusa Chrystusa ogromnie okaleczone i niemożliwe aby funkcjonowało tak jak Pan rozkazał, aby powinno funkcjonować te dwie nogi, o których myślę, to jest ludzkie przywództwo w ciele. Teraz wiele wersetów wam podać, ale chcę to po prostu skondensować i dać wam ogólny obraz. Nie będę więc cytował wszystkich z tych odpowiednich wersetów. Myślę, że ludzkie przywództwo w ciele Chrystusa jest czymś, o czym Kościół nie ma jasności przez wiele wieków. Spędziłem dużo czasu rozważając to, studiując nas to i modląc się o to, więc podzielę się z Wami wnioskami, do których doszedłem. Ciało Chrystusa ma jeden główny, jedną główną głowę i to jest Jezus. Ja słyszałem, jak ludzie, wielu ludzi mówił o kwaterach głównych, ale ja naprawdę wierzę, że nasze kwatery główne są tam, gdzie jest nasza głowa. Wydaje mi się to trochę dziwne, żeby mieć jedną głowę w jednym miejscu, a kwatery główne w drugim. I ja wierzę, że nasze kwatery główne są w niebie. I wierzę, że ludzkie przywództwo ciała na ziemi jest w liczbie nogi. Nie jest zainwestowane w jednej osobie, żadnej jednej osobie. Jak ja to rozumiem, nie ma żadnej jednej osoby na ziemi, która jest tym liderem ciała Jezusa Chrystusa. To są dwie nogi i te dwie nogi to są dwie oddzielne, ale uzupełniające się rodzaje służby. Jedną nogą jest to, co byśmy nazwali umiejscowioną w mieście pastoralną służbę. I w Nowym Testamencie ci ludzie mają trzy główne tytuły: pasterzy lub pastorzy, starsi i nadzorcy lub biskupi. W języku angielskim przez pomieszanie tłumaczeń mamy. Pięć nas mamy starszych, to są zawsze sami. mamy pasterzy, nazywany, nazywanych też pastorami, to jest to samo słowo. W rzeczywistości jest tylko jedno miejsce w Nowym Testamencie, gdzie to słowo jest tłumaczone pastor, pastor, Efezjan 4, 11, i we wszystkich innych 18 miejscach w Nowym Testamencie jest to tłumaczone jako pasterz i w mojej opinii to czyni zamieszanie że ten konkretny fragment używa słowa pastor I powiem wam w tym kraju gdzie nie ma owiec nie jest to może tak oczywiste ale gdybym użył wam słowa pastor wasz umysłowy obraz przypuszczalnie jest człowiek w ciemnym ubraniu zakazany zakazanicą w niedzielę rano jeżeli użyję wam słowa pastor wasz obraz to jest człowiek w roboczym ubraniu z spracowanymi rękami na polu, który pracuje nad żywymi stworzeniami. Który jest właściwy obraz? To jest właściwy obraz. Widzicie, mamy religijne oczy, koncepcję, do punktu, gdzie to rzeczywiście nie jest biblijne. I następne dwa, nadzorcy, ale szczególnie ze względu na precedens w anglikańskim kościele w czasach króla Jakuba, oni nie tłumaczyli tego nadzorca, tylko biskup, ponieważ greckie słowo jest episkopos. Jeżeli parę zmian mamy sprowadzić, masz, otrzymasz tego słowo biskup, ale to nie jest angielskie słowo. I nie ma kwestii, co oznacza słowo angielskie, episkopos to znaczy nadzorca. Więc mamy te trzy nazwy biblijne: pasterze, nazwcy i starsi. I w Nowym Testamencie zawsze znajdziesz, że oni są wspomniani w liczbie nogi w rzeczywistości z wyjątkiem przypowieści słowo pasterz w liczbie pojedynczej nie jest o nikim innym nigdy używane tylko o Jezusie i myślę, że to jest raczej znaczący fakt Bóg wybrał pracę poprzez w liczbie mnogi przywódców w lokalnym miejscowym zbożu. następną nogą to jest ta uschnięta noga czasami w ogóle nie funkcjonuje ja nazywam to drużyny apostolskie drużyny złożone z ludzi ze służbą apostolską wysłanych aby uczynić to co robią apostolowie później o, o tym więcej powiemy o tym co powinni so, robić apostołowie. więc kiedy mówię o przystosowaniu się do ciała Jezusa Chrystusa to co ja mówię jest teraz czas aby ta nowa apostolska została odmówiona, uczyniona silną, zdrową i aktywną jak ta druga widzicie mamy tyle wieków tradycji kościelnej za sobą i większość świata, świata zachodniego tak ma, że w wielu momentach odeszliśmy nawet nie zdając sobie sprawy od realnych koncepcji biblijnych więc jest to pewien rodzaj intelektualnej i duchowej walki aby powrócić Zasadniczo, w pewien sposób, jednym z naszych problemów jest to, że mówimy, że idziemy do Kościoła. Większość z Was do dopowie, ale to nie jest właściwe, a jednak to dominuje nasze myślenie. My nie idziemy do Kościoła. My jesteśmy Kościołem. Gdzie jesteśmy, jest Kościół. Gdzie nas nie ma, nie ma Kościoła inną rzeczą która jest głęboko zakorzeniona w naszym umyśle jest koncepcja chrześcijańskiego siedzącego kościoła byłem w Danii lata temu w kraju rodziny mojej pierwszej żony i byłem na wyspie Fium w zborze zielonoświątkowym to jest narodowe miasto duńskie i rozmawiałem z córką lokalnego pastora zielonoświątkowego teraz w skandynawskich krajach w dzieląsiankarcy bardzo silny nacisk składą na starszych. Wszystko starsi, starsi, starsi. So, mind, Więc nie, wiedział, nie wiem, jak to przyszło to do mojej głowy, ale są tej dziewczyny, która miała 18 hmm. lat. Pytałam, kim jest this starszy? I, I to jest jej odpowiedź. W, w duńskim, a teraz jest w angielskim, An starszy to ten, kto siedzi na podwyższeniu. <laughs> Pomyślałem sobie, to jest to Prawdziwa ważna różnica polega na tym, gdzie siedzisz Jeżeli jesteś starszym, siedzisz na podwyższeniu, jeżeli jednym z ludzi, siedzisz tylko w ławce Ale decydująca aktywność to jest siedzenie <głosy> Teraz może się śmiać, ale prawda jest taka. Większość z naszych umysłów jest głęboko dotknięta przez te koncepcje, nawet jeżeli nie chcemy, żeby tak było. Chcę się zwrócić na chwilę do Efezjan 4,11, gdzie w tym fragmencie Paweł wymienia to, co ja nazywam pięcioma głównymi służbami liderów. Ciekawe jest to, co jest napisane w tej gdy Chrystus wstąpił na wysokość, dał dary ludziom. I te dary ministries. to są te służby. I w tych służbach osoba jest darem. Jakąkolwiek masz służbę, have, Ty i Twoja służba jesteście się darem. To jest też ciekawe zobaczyć, że dał te służby, kiedy stąpił na wysokość. Więc nie jest tu mowa zasadniczo o służbach, które dał, kiedy był tu na ziemi. Myślę, że ważne jest też zobaczyć, że jego pierwsza, pierwsza troska o jego ludzi po swoim wstąpieniu do nieba było dać im liderów. Widzisz, Boże, ludzie nigdy nie idą dalej niż ich liderzy. Jeżeli to robią, to to, co się dzieje, nowi ludzie przejmują przywództwo. Pamiętam, byłem kiedyś takim pastorem, który mi powiedział, muszę biec przed ludźmi, których mam prowadzić ze sobą. Ja powiedziałem, to nie jest przywództwo. Jednym z naszych problemów jako charyzmatyków jest to, że naprawdę nie jesteśmy świadomi, jak bardzo zależymy od naszych liderów. Mamy pewien taki pomysł, że możemy poradzić sobie gdziekolwiek i kiedykolwiek i to nie ma znaczenia. Kiedy myślę o liderach, zawsze mówię, myślę o Izraelu w Egipcie. Byli tam ponad 400 lat Prosili Boga o miłosierdzie I gdy Bóg objawił się Mojżeszowi i powołał Mojżesza, aby był wyzwolicielem Powiedział Mojżeszowi, słyszałem krzyk mojego ludu, wszystkie te lata Ale nie poruszył się, nic nie zrobił, aż do czego? Aż miał lidera, właśnie I musiał czekać na 80 lat, aby przygotować sobie Mojżesza i myślę, że bylibyśmy zaskoczeni, orientując się Jak bardzo Bóg jest ograniczony w tym, co robi w nas i przez nas Poprzez liderów, co, z których musi pracować Jedna rzecz, którą chrześcijanie wszyscy powinni robić Modlić się więcej o swoich liderów, niż większość ludzi robi A kiedy modlisz się o swoich liderów, to jest w swoim osobistym interesie Lo well, 4 11, 11, 4, 11. Paweł wymienia te pięć służb. On sam ustanowił jednych apostołami, drugich prelokami, innych ewangelistami, innych pasterzami lub pastorami i nauczycielami. Teraz jak ja to rozumiem, tych pięciu słów tylko jedna jest umiejscowiona w jednym mieście. Tylko jedna jest zlokalizowana w konkretnym terenie. To jest lub pasterzy lub pastorzy. Wszystkie inne Cztery służby są ruchome. Nie są ograniczone do jednego obszaru. Są w pewnym sensie dane całemu ciału Chrystusa. Więc proporcja ruchomej do umiejscowionej jest cztery do jednego. Myślę, że to powinno spowodować, abyśmy przestosowali nasze myślenie. I dalej jest napisane, że te służby zostały dane werset trzynasty. W wersetu 12. Co 12? Co to, co zostały dane, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Zauważ, to nie jest odpowiedzialność tych głównych darów, aby całą robotę wykonać. Jest to odpowiedzialność tych służb, aby nauczyć świętych, żeby wykonali pracę. I każdy pastor lub inny lider, który sam wszystko robi, zawodzi właściwie w swoich odpowiedzialnościach. O wiele łatwiej jest robić to samemu, aniżeli nauczyć tego innych. Ale na dłuższą metę sam siebie e, zniszczysz w ten sposób. Nie zwyciężysz. You yourself, ponieważ, jeżeli ograniczysz siebie do tego, co możesz zrobić, to jest definitywna granica, poza którą nie pójdziesz już dalej. Ale, jeżeli nauczysz innych, to nie ma właściwie granicy do tego, jak daleko możesz pójść. Więc są one dane werset 12, aby, given, 12, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała, ciała chrystusowego. I werset 13, aż. To wyznacza pewien okres czasu, aż dojdziemy wszyscy do jedności, wiary i poznania Syna Bożego, do węskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Więc te służby są dane, aż wszyscy wejdą do dojrzałości, pełni i jedności spytajmy sami siebie czy my jako chrześcijanie, jako całość doszliśmy już do obejrzałości pełni jedności? tak czy nie? jest tylko jedna możliwa odpowiedź, nie więc te służby muszą wciąż w zgodzie z Bożym zamiarem funkcjonować w ciele ponieważ to jest aż wszyscy dojdziemy a pierwsi w tej służbie są apostołowie następnie prorocy Also, Zauważ that też, że Jezus dał te służby po tym, gdy wstąpił na wysokość jest napisane wstąpił na wysokość i potem dał te służby więc nie jest to mowa zasadniczo o apostołach, których tu wyznaczył na ziemi wspomniałem o tym wczoraj wieczorem dla tych, którzy tu byli że w 1963 roku głosiłem długie kazanie wyjaśniając dlaczego nie, nie ma więcej apostołów w kościele muszę powiedzieć, myliłem się dzięki Bogu, że się myliłem gdzie byśmy byli bez tego zasadniczo, jak ja widzę w Nowym Testamencie Kościół nigdy nie było zamiaru Bożego, aby funkcjonował bez apostołów. I nie wierzę, że kiedykolwiek może funkcjonować tak, jak Bóg zamierzył bez apostołów. W, w Nowym Testamencie jedynie ludzie, którzy są zapisani jako wyznaczający starszych, to są apostołowie. W porządku. Więc myślę, że już Wam zaznaczyłem. Mamy tu dwie nogi. Umiejscowiona Pastoral, pastoralna służba przywódcza starsi, posterzy, nadzorszy i ruchowa służba przywódcza, gdzie starszy i y, wiodący jest apostoł. I ja wierzę, że gdyby te dwie nogi były silne i aktywne, kościół posuwałby się z ogromną szybkością, ale jak to jest teraz, widzę kościół z jedną nogą, ogromnie grubą, z nadwagą, to jest ta pastoralna noga i druga noga, sparaliżowana, wyschnięta, ledwie dotykająca gruntu, więc kościół kuś tak o lasce. I Ta laska lub kostur to jest coś, co jest jakimś cielesnym systemem, który ma przejąć to miejsce, co, które tylko apostołnie mogą zająć. Teraz w początku możemy powiedzieć trochę więcej o naturze tych dwóch słów wszystko to jest bardzo zasadnicze bardzo proste, nic bardzo wielkiego tam nie ma gdybym się miał zapytać was powiedzmy to tak w ten sposób jakie jest znaczenie słowa apostoł to oznacza ktoś kto jest posłany czasami jest to tak tłumaczone w ten sposób Jan 13 Jezus powiedział ani ten kto jest wysłany nie jest większy od tego kto go wysłał ten kto jest wysłany w języku greckim to jest apostoł więc po pierwsze osoba nie może być apostołem chyba że ta osoba została wysłana w porządku biorąc to jako zasadę jakie jest kluczowe słowo które opisuje wewnętrzne pragnienie i pasję apostoła bardzo krótkie słowo w języku angielskim dwie litery w polskim zaczyna się od do. i idź dokładnie right. I wierzę, że jeżeli rozciąłbyś ta apostoła and się and i sprawdził jego i serce it, to wypalone na nim byłyby te, li te litery idź, idź i, do. i do. myślę, że to jest coś czego Kościół w większości nie chwycił so więc chcę czasu poświęcę, by podkreślić do ten do element wyjścia z służbie apostolskiej, apostolskiej. Jeżeli otworzysz Ewangelię Jana 15 rozdział i werset 16, teraz musisz pamiętać, jeżeli czytasz Jana rozdziały 14-17, do że Jezus nie mówił do tłumów, On mówił do paru mężczyzn którzy zupełnie oddali siebie, aby je naśladować, wszystko położyli dla jego, jego powodu. Jeżeli czytasz te piękne obietnice, a jest mnóstwo piek, pięknych obietnic w Janie 14, 15, 16, pamiętaj, że to nie jest zasadniczo logiczne, aby przyjmować do siebie te obietnicę, jeżeli nie jest prostym warunkiem, rozumiesz? Słyszę chrześcijan, którzy po prostu chodzą do kościoła sobie w niedzielę rano, na parę godzin, i, I wszystkie obietnice Jana 14, 15, 16 To jest incorrect. zupełnie niewłaściwe Jeżeli sprawdzisz obietnice Biblii Musisz też to sprawdzić, do kogo te obietnice się e, stosowały I jakie są warunki dla tych obietnic Now, Teraz, jeżeli odwrócisz jana Warto Jana, rozdział 15, werset 16 Jezus mówi do kogo? Who? Mówi do swoich apostolów. Right. I And mówi him, Nie wy nie wybraliście ale ja was wybrałem. Chcę wam powiedzieć, że jedyne wybory w Kościele, które są naprawdę owocne, to są te, które są zainicjowane przez Boga. Ludzki wybór nie wytworzy ważnych rezultatów. I zasadniczo, większość rzeczy w Kościele nie dzieje się przez wybory. Jest wybór, który jest decydujący. Jezus powiedział, wy mnie nie wybraliście. To jest ciekawe, jeżeli zauważysz w jego ziemskiej służbie Była pewna liczba ludzi, którzy byli ochotnikami I żaden z nich nie został przy nim Jaka lekcja Tak realna dla mnie I Ja też miałam paru ochotników Ochotnicy dołączają się kiedy chcą I potem odchodzą kiedy chcą A po on powiedział Chodźcie za mną nie zostanie żadnego wyboru Nie powiedział, zapiszcie się Chciałbym, abyście ze mną poszli On powiedział, chodźcie za mną On nie wybrał On wybrał ludzi, których my byśmy przez przypadek nie wybrali W porządku, wy mnie nie wybraliście Ale ja was wybrałem i wyznaczyłem was Abyście to Nie słyszałem Szli, właśnie A jaki jest główny cel apostoła Aby iść i owoc wydawali. Teraz nie możesz oczekiwać, że będziesz wydawał owoc, jeżeli nie pójdziesz. Pójście jest przed przynoszeniem owocu, jeżeli to jest Twoja służba. Nie możesz pozostawić elementu wyjścia i oczekiwać owocu, abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc Wasz trwał. I tylko posłuszeństwo mówię wam, dzisiaj w kościele jest mnóstwo owoców, który nie trwa. Ilu by się zgodziło z tym? Mamy wielkie kampanie ewangelizacyjne, nie jestem przeciwko nim. Mamy 30 tysięcy nawróconych, a kościół otrzymuje 500 osób. To nie jest posada. Różnie nie w tym, ale gdzieś na świecie, gdzie tak się dokładnie stało. 30 tysięcy nawróconych, lub ludzi, którzy wyszli naprzód a Kościół, church, cały Kościół w tym mieście city, uh, doświadczył wzrostu o mniej niż 500 osób powiem wam coś więcej Jezus Jesus powiedział, że wskute drzewo nie może przynosić dobrego owocu gdy służba jest wskuta to nie oznacza, że przestanie przynosić owoc może wiele owoców przynieść fruit, ale owoc, który przyniesie będzie wyksuty ja muszę powiedzieć, nasze zachodnie kościoły są pełne zepsutego owocu, który wy, wypływa ze zepsutych służb. W porządku, dochodzimy do końca tego, abyście szli i przenosili owoc, i aby owoc wasz trwał. Aby o to, kowie byście prosili ojca w imieniu moim, dawam. to nie jest piękny o to, poprosić ojca w imieniu, imieniu dawam. Ale bracia i siostry, do kogo to było mówione? do ludzi, byli gotowi iść i przynosić owoc. owoc nie mamy naprawdę prawa, aby przyjmować tą obietnicę jeżeli nie wyprostamy warunków są inne obietnice mnóstwo ale jeżeli zaczynasz przyjmować obietnice, cytować je rość te osoby do których to było mówione i warunki ja nawet nie lubię słowa przyjmować do siebie w wielu współczesnych chrześcijan wydaje to, mi się, że, że jakoś możesz skręcić Boże ramię, żeby On zrobił to, co Ty chcesz. Ale Bożego, Bożego ramienia nie da się wykręcić. I właściwie my nie przyjmujemy. My otwieramy się w pochorze, aby otrzymać to, co Bóg pragnie nam dać. W tym miejscu będę ostrożny. W wierzę, że zademonstrowaliśmy realność podstawowego zadania apostolskiego, które brzmi, iż... Teraz nie, nie, nie, odkryłem. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział wersy 1 i 2 Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, gdy został wzięty w górę po tym, że z Ducha Świętego udzielił z apostołom, których wybrał i wtedy pojawiło się objawienie we mnie że od czasu między swoim zmartym staniem a wejściem do nieba Jezus nie mówił do tłumów do kogo mówił? do apostołów, którzy wybrał jakie jest to słowo, które opisuje to mówienie do apostołów? spójrzmy na chwilę Mateusz 28 rozdział Zacznij 18 Mateusz 28, 18 Jezus przyszedł i powiedział do nich Do kogo? Do apostołów I powiedział Cała prawda jest mi dana na niebie i na ziemi A dalej, co jest go napisane Idźcie wtedy Widzicie, do kogo on to powiedział? Ja słyszałam, że ktoś powiedział Jeżeli nie pójdziesz, musisz mieć powód, Dlaczego nie well, idziesz? Ja doceniam drogiwość tego, ale nie wierzę, że to jest prawda Te słowa nie są adresowane Do każdego członka kościoła One są adresowane adres adres do apostołów jeżeli o, przeczytasz Marka 16 rozdział, verse 14 i następne pod koniec ukazał się 11 komu 11 apostołom. kiedy się ruszono i Ganił ich wiarę i zatwardziało serca że nie uwierzyli tym którzy go widzieli z martwi że i idąc wtedy na cały świat bardzo, bardzo jasne jakie jest główne zadanie służby apostolskiej? iść apostol jest wysłany a gdy jest wysłany i posłuszny on idzie widzicie, jeżeli możecie przechwycić to myślę, że zaczniecie rozumieć dlaczego mówię, że ciało Chrystusa jest y, chrome, ponieważ jedna z jego głównych nóg ledwie w ogóle funkcjonuje jakie są główne zadania apostoła to jest są moje sugestie mogą być rozszerzone, mogą być zmienione, ale powiedziałbym, wyjście na zewnątrz aby rozszerzać Boże Królestwo i zakładać fundament doktryny i kościoła. I ważne jest zrozumieć, to nie jest tylko fundament kościoła, to jest fundament doktryny, który musi być założony. Spójrzmy na to, co Paweł powiedział. I wierzę, że jak pisał jako apostoł, w pierwszym liście do Koryntian, czy na, trzeci rozdział, verset dziesiąty. 1 Korintian 3.10 Według Bożej, która mi jest dana, jako młody budowniczy lub architekt założyłem fundament, a inni na nim buduje. Każdy zaś niechaj patrzy, jak na nim buduje. To było główne zadanie służby Pawła, aby głosić Ewangelię, tym, którzy nie słyszeli, i zakładać fundament, ludzki fundament i doktrydalny fundament. I ciekawe jest zauważyć, że on nie chodził dookoła i nie czekał, aż to jest już zakończona ta budowa. Odchodził i, i mówił, niech ktoś inny buduje, a niech będzie ostrożny, jak buduje. Jedna z niesamowitych rzeczy dotyczących apostołów Nowego do Testamentu była, była taka, że oni byli niegrzeczni wobec swoich uh, narzuconych. Na swoje pierwsze podróży misyjnej, Paweł i Barnaba dotarli do Azji Mniejszej, głosili w ich z listy Adelby i Konium. Paru nawróconych zdobyli. Byli z nimi może 6 miesięcy, czy więcej, powrócili. I gdziekolwiek w tych miastach byli nazwróceni, tam wyznaczyli starszych. Ile duchowo mieli ci starsi lat? nie więcej niż rok w Panu. A oni powiedzieli, oto tu jesteście? Jesteście odpowiedzialni, my odchodzimy. Wierzcie mi, to zachęca do wzrostu. Jedną z, jednym ze sposobów zatrzymania wzrostu, bracia jest chodzenie dookoła i siedzenie na głowie ludzi, ponieważ oni nie mogą nigdy wzrastać, jeżeli Ty im siedzisz na głowie jedną z ciekawych rzeczy dotyczącą wczesnego kościoła było to, że przywództwo nie było wyciśnięte z, z dna, ale z wierzchołka to znaczy w niektórych tradycjach to młody usługujący lub lider młodzieżowy jest wysłany na misyjne w Święty powiedział odłączcie nikogo, Barnabe i Sola oni zostali wyciśnięci z wierzchołka widzisz, najtrudniejsza praca wymaga najbardziej doświadczonych usługujących to jest nielogiczne zupełnie wysyłać młodego pasterza młodzieżowego do serca Chin jemu się może udać z łaski Bożej ale to nie jest logiczny sposób robienia rzeczy gdy liderzy są wyciśnięci następne przywództwo się pojawia ja doświadczyłem tego w moim życiu. Udowodniłem. Ja przekazałem odpowiedzialność ludziom i widziałem, jak Nawet w naszym małym, małym wysiłku, Derek Prince, effort, Derek Prince wyjeżdżamy z naszej bazy na Florydzie 2 stycznia, 2 stycznia i nie January, będzie nas tam do grudnia. Przez 11, 11 miesięcy oni muszą radzić sobie bez nas. i and mają ogromne odpowiedzialność na wiele sposobów finansowo większe odpowiedzialności niż y, jakiś inny kościół lokalny średni. Ja nie planowałem tego. I'm, Pan really zmusił it. mnie do oh, tego, ale, to ale zobaczyłem to, w domu w kościele na Florydzie teraz mamy sześciu starszych ja jestem seniorem starszym ale trzech starszych na Wielkołku ja, Jim Croft i Mahesh Chanda, cost, Mahesh Chanda wszyscy mamy ogólnoświatowe służby wszyscy zostaliśmy wyciśnięci <laughs> i ten mały kościół który ma chyba nie więcej niż than than osób 600 osób członków dotyka właściwie całej kuli ziemskiej to nie jest coś bez problemu, żebyście to wiedzieli w żaden sposób ale chcę wam tylko zaznaczyć że w pewnym sensie nie wiedząc co robiłem pod presją Ducha Świętego znalazłem się w nowym testamentowym systemie, systemie pracy Spójrzmy na Efezjan 2.20 na chwilę Mówię pewne rzeczy, I am saying które są chyba wyzwaniem dla niektórych z Was ale mówię je nie z pragnie aby But sprowokować kogoś, to anyone, albo żebyście żoną nie zgadzał, ale tylko dlatego, że wydaje mi się, że tak naprawdę to samo tak jest mówić. Odkryłem, że jeżeli I chcesz to być kontroversyjny, po prostu wiesz w Biblii i mów tak, jak ona mówi, zawsze będziesz kontroversyjny. W porządku w to jest 20. Teraz już nie jest już Budowani na fundamencie apostołów i proroków. To jest tam Jezus. Wydaje mi się, że to nie może być to ta ta ta ta ta ta a fundament do pewnego kościoła to są apostołowie i prorocy. <śmiech> Widzicie, my wiele przyjęliśmy słów z Nowego Testamentu i przekręciliśmy je, aby miały zastosowanie nie Testamentowe. Widzicie, to wydaje się być sposób, jak religijni, religijni ludzie chcą być Bożymi ludźmi, chcą utrzymywać, że są ortodoksyjni, ale nie pasuje im rozstanie e, Bożym warunkom, więc biorą słowa nowotestamentowe biblijne i źle je stosują do tego, co im pasuje robić. Tak, na przykład ja nie chcę być kontrowersyjny, ale to, co jest nazwany chrzem, w wielu kościołach ma bardzo mało wspólnego z tym, co nowotestament nazywa chrzem. I chciałbym zasugerować, I like to że to może być prawda o słowie Kościół. Ja myślę, że my wiele rzeczy I nazywamy kościołem, których Bóg nigdy nie God nazywał kościołem. ja wątpię, czy Bóg zmienił kiedy swoje plany lub obniżu swoje standardy. Jeżeli ja właściwie to rozumiem, nowotestamentowy kościół jest zbudowany na apostołach i prorokach. A bez tego... Ja nie jestem pewny, że Bóg nazwałby to Kościołem. To nie oznacza, że Bóg to porzucił. On bardzo się interesuje, ale także jest zainteresowany e dokładnością. Zgodnością. To jest jedna noga. Teraz pójdźmy na the następne. Bożeby słowa starsi. I wierzę, um, I zasadniczo, że respect, what, what, what what to, co powiedział w tym aspekcie nie jest prawda. Masz tylko jeden kościół w mieście Testamentowym. Nie ma zielonych kościoła baktystycznego, jest tylko kościół. Paweł nigdy nie adresował swoich listów do baktystów, zielonych w danym mieście. Po prostu pisał do kościoła. Pierwszy raz czytałem książkę Normalne Życie Kościoła, na na w 1963 roku. Nie powiedziałbym, say, że zgadzam się z wszystkimi jego konkluzjami, ale jego zasadnicze myśli są biblijne i myślę, że mają rewolucyjny efekt na ciało, jak na całym świecie. 20 um, lat temu, 20 ago, gdy I mówiłem o, o starszych, starszych, ludzie patrzyli na mnie starsi, a kto to jest? Elders, bardzo mało ludzi mówiło w terminach starszych. Dzisiaj możesz wszędzie prawie na świecie być, mówić o starszych i ludzie zrozumieją, tak, And mamy starszych. Say, yes, Teraz wierzę, Now, że jeżeli weźmiemy takie miasto they jak to, w którym are, jesteśmy w Bożych oczach, w tym mieście jest tylko jeden Kościół. Może być wiele kongregacji, ale jest tylko jeden kościół. Ale jest tylko jedna church. I kolektywni starsi. To są starsi kościoła w tym mieście. In this city. Jaka jest ich funkcja? What is their Jedną z funkcji starsi w Starym Testamencie było siedzenie w bramach. W w bramach. To Może powinniśmy na to spojrzeć. Przepowiedź rozdział 31. 231. to jest o tej żonie, która osiągnęła sukces. Nie tłumaczcie tego, dzielna kobieta, to jest piękne tłumaczenie, ale to nie pokazuje właściwego znaczenia. To jest żona, która osiągnęła sukces, która ma w swojej pracy. I chcę Wam zasugerować, że ona nie jest niańką religijną. To jest bardzo aktywna kobieta, kupuje pola, angażuje się w handel wspiera swojego męża wiecie jakie kluczowe słowo oznaczające kobietę, żonę pomocnik właśnie więc jest to trochę głupie czynić jakieś dziwne zasady co, jak żona powinna postępować, ponieważ to zależy od tego co robi jej mąż, widzisz Ruth jest moim pomocnikiem jest cudownym pomocnikiem ale gdyby była poświęcona komuś innemu w tym mieście ona nie mogłaby zachowywać się tak jak się zachowuje ale jest mnie posługiwana więc wiecie to, co chcę powiedzieć powołanie męża determinuje to co żona musi zrobić aby mu pomagać więc wiele wąskich zasad religijnych zostało uczynionych jak żona powinna się zachowywać a powinny one być naprawdę rozszerzone są pewne zasadnicze rzeczy które jednak stosują się tutaj więc to jest ta żona która osiągnęła sukces pod koniec i na, na początku tej listy jej sukcesem jest jej mąż i powiem wam małżeństwa, mężowie twoja żona jest twoją chwałą jeżeli będziemy chcieli wiedzieć, jakim are, dobrym chrześcijaninem jesteś, spojrzymy na happen. Twoją żonę. To nam powie. Żony, why, jeżeli, jeżeli będziemy chcieli wiedzieć, jaki macie sukces, spojrzymy are. na Twojego męża. Right. Właśnie. Anyhow. Jakkolwiek wydaje się, że to powoduje wiele komentarzy Ja nie chciałem, żeby to było kontrowersyjne lub zaskakujące Ja po prostu w to wierzę Zasadniczo, jeżeli chcecie dowodu To jest tam mała książeczka Przymierze małżeńskie Gdzie ja to analizuję, można ją tam kupić z tyłu Zmieniła wiele małżeństw, wierzcie mi niektórzy mężczyźni, którzy mają dobrze zdaną służbę ich małżeństwo zostało zmienione przez tą książkę więc teraz e, będziemy patrzeć tylko na jeden werset przypowieści 31-23 o tej żonie, która e, osiągnęła sukces jej mąż jest w bramach szanowany zasiada w Radzie Starszych Kraju więc jaka jest pozycja starszego? siedzi w bramie kraju miasta z innymi starszymi co to jest brama? jest to miejsce porady? miejsce autorytetu i miejsce sądu. Więc kim są wyznaczeni przez Boga liderzy odpowiedzialni za to miasto przed Bogiem? Starsi, właśnie. I postęp i dobro tego miasta duchowe jest bardzo bezpośrednio odniesione do sukcesu jego starszych. Widzicie, problem z wieloma pastorami jest taki, że oni nie widzą nawet swojego przedniego ogródka, a nawet tylnego ogródka. A prawda jest też taka, że gdy poradziłeś sobie z przednim i tylnym ogródkiem, nawet nie zaczęło się jeszcze pracować nad całym miastem duchowy autorytet w tym mieście, jak ja to rozumiem jest zainwestowany w wyznaczonych przez Boga starszych w tym mieście i oni są zawsze w liczbie nowej nie znajdziesz ani jednego miejsca w Biblii gdzie oni są w liczbie pojedynczej nie ma ani jednego człowieka, który jest tym pastorem lub tym starszym teraz odwróćmy nasze Biblię w Nowym Testamencie i spójrzmy na pierwszy listę Mateusza, piąty rozdział werset 17. Pierwszym zatem Mateusza, 5.17. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują lub dobrze zarządzają, należy oddawać podwójną cześć, szczególnie tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Myślę, że powinienem coś dodać, jeżeli chodzi o starszych. Pozwólcie zauważyć, że to słowo cześć to nie jest tylko puste słowo, to jest finansowe słowo, ponieważ następny werset mówi, ponieważ pismo mówi, mucącemu wołowi nie zawiązuj pyska oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. Więc ta cześć, drodzy członkowie Kościoła, to nie jest stanie przy drzwiach mówienie, dziękuję, to było wspaniałe kazanie. Cześć, to jest wynagrodzenie. Wiele razy jest w ten sposób mówione. Jezus powiedział, złamali się, się przy które mówi czci ojca i matko stoją, gdy ich nie wspierali się finansowo. Dzień apostolskie 28, gdy Paweł i jego przyjaciele rozbili się z okrętem na wyspie Malta, i gdy słowo Boże było ogłoszone na wyspie Malta jest napisane, gdy odjechaliśmy, dali, na, dali nam wiele oznak czci. Co to było? Oznaki honorowe? Nie. To było zaopatrzenie. Więc gdy jest napisane, starsi, którzy dobrze zarządzają, godni są podwójnej czci i zdrowotni, godni jest swojej zapłaty, my rozpoznajemy wierność naszych liderów przez odpowiednią odpowiedź finansową. Nie bądźmy zbyt duchowi. I powiem Wam jedną rzecz. Widziałem to w całym świecie. Zbory, które lubią czcić swoich liderów są wyznaczone przez Boga. Zbory, które są najbardziej szczodre dla swoich liderów są tymi, które najlepiej prosperują the the finansowo. Teraz mnie nie płacą, żebym tam mówił ja to po prostu głoszę to nie było w moim szkicu ale wierzę, że to jest ważne, abyście to zobaczyli w porządku taka jest główna funkcja starszych, ale co robili? zarządzali rządzili Boże ludzie muszą być rządzeni oscy bez pasterza na pewno zostaną rozproszone i staną się żerem dla bestii polnych Wielu bożych ludzi wie, że muszą być zarządzani. So many, Nie tak wielu. Niektórzy wiedzą, kto Bogu za ten chudy, mały palec, który się podniósł. Dalej jest napisane, szczególnie ci, którzy podjęli się słowa i nauczania główną funkcją starszych jest rządzenie ale zwykle jest to połączone w jakimś stopniu przez nauczanie Bożego Słowa i gdy nie mówię w tej chwili o starszych i pastorze mówię o kolektywnym, e, kolektywnych starszych słowa, których u, używamy nie są tak ważne jeżeli mamy tylko biblijną realność w zastosowaniu ich więc tak jak Jezus widzi to miasto Jest to tylko jeden kościół I jest założony przez tych, których, nazy których nazywamy pastorami lub pastorami starszymi I wszyscy ci współstarsi rządzą nad jednym stadem Wiele owczarni, ale jedno stado To jest biblijny obraz Teraz Jakie są te główne odpowiedzialności starszych? Mamy tutaj zachowanie, ustalanie i dalsza budowa. Jeszcze raz to kontrastuje z odpowiedzialnością apostołów. Po prawej ręce będę miał apostołów. Główna odpowiedzialność apostołów to Wyjście na zewnątrz, aby rozszerzać Boże Królestwo, zakładać fundament Kościoła i doktryny, główna odpowiedzialność lokalnych, miejscowych mężczyzn to zachowanie, zachowywanie, ustalanie i dalsze kontynuowanie budowy jeżeli ci dwaj działają razem, Boże Królestwo posuwa się naprzód i ma sukces ale jeżeli jedna z tych nóg jest uszkodzona Boże cele nie będą w pełni osiągnięte teraz dzielę się tym co wierzę i zachęcam was abyście rozważyli to przemyśleli to jak ja to rozumiem każda z tych grup to jest apostołowie drużyny apostolskie i starsi są suwerenni to jest pytanie możesz się z tym nie zgadzać ale ja wierzę, że apostoł nie ma prawa wchodzić i przejmować urząd starszego zboru starszy może słuchać tego co apostoł mówi w Duchu Świętym ale apostoł nie może zmusić go do tego If I'm right, Widzisz, jeżeli mam rację, w tej koncepcji przywództwa, to jest jak chrześcijańskie małżeństwo. Tylko będzie działało przez łaskę Bożą. Wielu z Was zgodziłoby się, że chrześcijańskie małżeństwo działa tylko z łaski Bożej? Widzicie, Bóg nigdy niczego nie zaprojektował, co by działało bez Jego łaski. W rzeczywistości On dobrowolnie tak rzeczy zaprojektował, abyśmy potrzebowali Jego łaski, ponieważ On chce, abyśmy żyli w Jego łasce. Nasz problem jest taki, że my zawsze próbujemy znaleźć jakiś sposób, aby udało nam się zrobić coś bez łaski Bożej, ponieważ jeżeli żyjesz pod łaską Bożą, to Cię trzyma pokornym, modlącym się. Powiem Wam o ostatnim miejscu, gdzie, gdzie byłem. Gdybyś podsumował kościelną historię, to byłoby 19 wieków prób znalezienia systemu tak bezpiecznego, abyśmy nie musieli polegać na Duchu Świętym. Problem polega na tym, że nie ma takiego systemu. Musimy polegać na Duchu Świętym. Musimy polegać na Bożej łasce. Nie ma innego sposobu, żeby dokonać pracy. Więc teraz powracając do naszych stwierdzeń, każda z tych słów, prawa noga i lewa noga są suwerenne, zależne nawzajem od siebie. Nie niezależne, ale zależne nawzajem od siebie. Ludzie często mówią o mnie, Darek Prince ma niezależną usługę. Ja mówię, Boże, broń mnie. Ja jestem zależny od Boga, jestem zależny od ludzi Bożych i jestem zależny od moich współsług Bożych. I ja nie wierzę, że ktokolwiek w Ciele Chrystusa powinien być niezależny. But we are in most cases ale w większości przypadków jesteśmy nawzajem od Ciebie zależni gdy studiujesz zapis Testament, Nowego Testamentu apostles, apostołowie wyznaczali starszych ale starsi wysyłali apostołów the I, i potem apostołowie, których oni wysłali wyznaczali więcej starszych i potem starsi wyznaczali więcej apostołów więc to było ciągłe koło reprodukcji, so cyklu. więc Żadna z tych słów nie jest niezależna od tej drugiej. One obie są zależne od Ciebie nawzajem i zależne od Trzeci Trzecie stwierdzenie, które powiedziałem, one są w liczbie mnogiej. Normalnie mówią, ani starsi ani apostołowie nie działają jako jednostki. Jeżeli do więzienia wchodzisz apostoła, to w tym czasie on będzie jednostką. Chyba, że jeszcze jakiś więzień siedzi tam z nim, ale to nie jest norma. I teraz głęboko weźcie oddech i zapnijcie pasy bezpieczeństwa, ponieważ nie mówię tego bez implikacji. To ma wiele implikacji. Ja wierzę, że w Nowym Testamencie obie te służby były pod bezpośrednim przewodnictwem Jezusa. Możesz tego słuchać i mówić, to pięknie w dni, ale powiem Wam, Implikacje sięgają bardzo daleko od tego. Nie wierzę, że była jakakolwiek superorganizacja ponad drużynami apostolskimi albo ponad y, nadzorcami, która mówiła im, co mają robić. Mieli swoje rozkazy od głowy, którym był Jezus przez Duchu Świętego. Jak ja widzę sytuację świata dzisiaj, jest tak skomplikowana, tak szybko się zmienia, że ja nie wierzę, że jest jakaś ludzka organizacja, która może sprostać potrzebom sytuacji. Wierzę, że jedyny komputer, który poradzi sobie z sytuacją jest w niebie i myślę, że musimy... Iść w tym kierunku od Jezusa przez Ducha Świętego. Pokażę Wam dwa fragmenty pisma. Efezjan, pierwszy rozdział, wersety 22 i 23, mówi o tym, co Bóg uczynił. Dla Jezusa, gdy Go wzbudził z martwych i posadził po swojej prawicy, jest napisane, jeden 1, 22 i 23, Bóg wszystko podał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim pełnia. Bóg uczynił Go głową wszystkiego. Całego then, like a, I dalej, gdy chcecie przyjrzeć się incydentom, w do, Gala, do Galacji, do drugi rozdział, nie mamy czasu, aby o tym mówić Paul szczegółowo, Barnabas, ale Paweł i Barnaba problem mieli problemy z pewnymi innymi Jewish żydowskimi przywódcami, James, przywódcami reprezentowanymi James, przez Jana, Jakuba i because... Kefasa ponieważ niektórzy ludzie krytykowali Pawła, że nie wymagał, aby jego nawróceni byli obróżeni i zachowywali prawo młodzieżowe, więc spotkali się razem, aby ustalić ten temat. I po dyskusji, która ja wierzę, że jest zapisana w Dziejach w 15 rozdziale, to była ich konkluzja. Jest to zapisane w liście Regalacjach 2:9. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę,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 innego ciała, które było zaangażowane z wyjątkiem tych dwóch grup apostolskich. I oni doszli do wniosku przez Ducha Świętego, gdzie zdefiniowali swoje obszary służby i w tych obszarach działali pod bezpośrednią, bezpośrednim nadzorem Jezusa i bezpośrednim prowadzeniem Ducha Świętego. Jedną z rzeczy, która tu wypływa, to jest bardzo proste. Omija mnóstwo komplikacji. Jedyny problem jest taki, musisz wiedzieć, się, jak być prowadzonym przez Ducha Świętego. Ale widzisz, nie ma innej alternatywy ku temu, że 8,14 mówi, że ilu jest prowadzony przez Ducha Bożego, ci są Synami Bożymi. Jedynie jak możesz żyć jako syn Boży, to jest być prowadzonym przez Ducha Świętego. W porządku, teraz porozmawiajmy chwilę o apostołach był czas, kiedy byłem tak podekscytowany służbą ewangelisty, że zaczynałem skakać kiedy mówiłem o tym wciąż myślę, że służba ewangelisty jest niesamowita zasadniczo ja nie jestem powołany aby być ewangelistą, czasami mogę wykonać pracę ewangelisty, ale aby być ewangelistą to nie jest moje powołanie ja nazywam ewangelistów Bożym desantem bo to po prostu ich poza linię wroga zanim diabeł wie, że on się tam dostał Wielkim przykładem jest Filip w Samarii Filip nie, nie miał komitetu, nie miał programu, nie miał grupy, nie miał kuru. Po prostu wskoczył I diabeł nie miał nawet czasu, aby zorganizować obronę Filip odwrócił całe miasto do góry nogami Zanim szatan wiedział, co się stało A jego metody były proste Mogą być określone w jednym słowie Cuda Bracia i siostry, jeżeli macie cuda, nie potrzebujecie o wiele więcej. Byliśmy w Pakistanie dwa lata temu prawie. Może y, półtora roku temu siedem osób, apostolska drużyna, możecie to nazwać, dwa małżeństwa i jeden brat samotny człowiek. Spędziliśmy dziewięć dni usługując i przemawialiśmy przypuszczalnie do 13 tysięcy ludzi teraz Pakistan jest w 98% muzułmańskim krajem to, że pozwolono nam głosić było cudem dlaczego przyszły te tłumy? powiedzieć wam? ponieważ ogłosiliśmy, że będziemy modlić się o chorych gdybyśmy tego nie ogłosili myślę, że tłumy byłyby jedna dziesiąta tego co było First Pierwsze spotkanie było w Karachi To so jest największe Pakistan, miasto Pakistanu Osiem milionów ma mieszkańców, ponieważ ja byłem liderem drużyny, myślałem ja będę mówcą i powiedziałem do loka lokalnego pakistańczyka, gdzie się spotkamy, on powiedział w naszym kościele. Ponieważ widziałem poziom biedy pakistańskiego kościoła, spytałem ile to będzie, ile ten kościół jest w stanie pomieścić osób. On powiedział 300 osób. A ile ludzi oczekujecie? On powiedział około 600. Powiedziałem, no z tym sobie poradzimy, nie, nie ma się. No czyli, taką ciężką dojechaliśmy na to miejsce i według pakistańskiego czasu spóźniliśmy się o jedną godzinę. Gdy dostaliśmy się na to miejsce, było tam skrzyżowanie dwóch dróg, nie asfaltowanych, ale takich utwardzonych tylko, które były zupełnie zablokowane przez trzy tysiące ludzi. To było nasze spotkanie. Przeciwnałem się na małe podwyższenie z małym, małą kazalnicą przed sobą i byłem zupełnie otoczony przez ludzi. 12 cali ode mnie stali. So, uh, więc pomyślałem, co tym ludziom i powiedziałem im tak, przy okazji to mówię, ale to właśnie lubię w służbie Ewangelisty powiedziałem, ja nie jestem ewangelistą, Bóg powołuje mnie czasami, abym ja ja bym robił te rzeczy. Powiedziałem, ludzie, gdybyście wszyscy byli głodni, a ja bym był bogaczem i miałbym pomarańczarnie, to dwie rzeczy mogła, mógłbym zrobić. Mógłbym pójść, dać wam parę owoców i to czasowo zaspokoiłoby was głód, ale mogę zrobić inną rzecz. Wziąć do tej pomarańczarni, pokazać wam drzewa i powiedzieć, weźcie sobie sami. I to chcę wam dzisiaj wieczorem zrobić. To jest moja pomarańczarnia. Sobie. I I powiedziałem im, co to zostało to dla nich uczynione przez krew Jezusa na krzyżu. To jest ta pomarańczarnia, jeżeli tam się dostaniesz, tylko możesz zrywać owoce. Gdy doszedłem do końca, powiedziałem, ilu z Was chce zostać zbawionymi, przebaczonych grzeszy. Przypuszczam, nie wiem, ale około tysiąca, tysiąca ludzi powstało. Teraz wielu z nich to byli muzułmanie. Jeżeli wiesz mi o muzułmanach o ich religii, powiem Wam coś więcej. Oni twierdzą, że wierzą Biblii, uznają Jezusa jako proroka, ale zupełnie zaprzeczają, że On jest Synem Bożym i Mohamed stwierdził, że Jezus nie umarł na krzyżu, ale... A so dróg go zabrał. Więc nie ma tam przebaczenia, ponieważ nie ma też ofiary za grzechy. So Powiedziałam, czy chcecie być Będę was prowadził w modlitwie. I i powiedzieli te słowa za mną. Skłoniłem ich do tego głośno. Panie Jezu, jesteś wierzy, że jesteś synem Bożym i jedyną drogą do Boga. Że umarłeś w ten na krzyżu za moje grzechy i zmartwychwstałeś. I, w I potem prowadziłem ich w modlitwie w i proszenie o przebaczenie. O przebaczenie. So Więc to zostało zrobione, <coughs> said, potem no. powiedziałem teraz, ilu z jest chorych, którzy chcą, aby się o nich mówić. 90%, 90 o, osób podniosło ręce i to on, oni byli chorzy, 90% ludzi w, Pahista, w Pakistanie jest chorych. Więc powiedziałem, co, co teraz zrobię. Będę się o Was modlił. Jeżeli macie jakąś chorobę lub ból w ciele, jeżeli ja się będę modlił, połóż tam swoją rękę i wierzę, że Bóg się dotknie. Skończyłem się modlić i w ogóle nie czułem żadnego namaszczenia, Ani razu w Pakistanie żadnego namoszczenia nie czułem. Była to tylko trudna praca, pełna kurzu i gorąco. Więc powiedziałem po chwili modlitwy, ilu z was wierzy, że Bóg was uzdrowił. trzech ludzi bardzo słabe ręce podniosło do góry. I nagle był ruch na początku, tam na przodzie tłumu. I przez tłumacza po chwili odkryłem, że muzułmański chłopiec, dwunastoletni, który urodził się niemy i głuchy, nagle otrzymał umiejętność mówienia i słyszenia. To było wszystko, czego potrzebowaliśmy. Po tym każda kobieta pakistańska w sumie chciała, żebyśmy kładli na nie ręce Po prostu one nie chciały, one łapały nasze ręce i trzymały je na swoich głowach Jakkolwiek to spowodowało poruszenie na następnym miasto, do którego poszliśmy Ludzie słyszeli już przed czasem, tak szybko podróżują tam informacje Mieliśmy tłumy 16 tysięcy w tym mieście i bez względu na to, kto głosił, ludzie przychodzili po uzdrowieniu i byli uzdrawiani. To nie była niesamowita demonstracja mocy, po prostu ludzie byli uzdrawiani. Pewnego poranka ja miałem ogromne problemy osobiste z kobietami w Pakistanie, ponieważ... One były tak nieposłuszne, one nie robiły absolutnie to, co im mówiłeś. Więc z pewnego ranka, kiedy mówiłem, powiedziałem, wy kobiety jesteście tak nieposłuszne, będziemy was karać. Dziś rano nie będziemy mówić o żadną kobietę, tylko o mężczyzn. To jest coś, czego one słuchają. Więc pod koniec zawołaliśmy mężczyzn i 3 do czterech setek mężczyzn wyszło naprzód więc te cztery grupy, to znaczy trzy małżeństwa, małżeństwa i ten pojedynczy ruch, brat za, w za, zanurkowaliśmy w tłum, żeby się modlić and Ruth, and Ruth and i ja stan stanęliśmy przed mężczyzną, który włożył swoje palce do uszu i do ust i, ust i zrozumiałem, i że nam pokazywał, to że jest głuchy i niemy well, teologicznie ja wiedziałem, co zrobić wiedziałem od lat so thought, więc powiedziałem, zrobię to powiedziałem więc języku angielskim, bez żadnego tłumacza ty duchu, niemy i głuchy odkazuje Ci być z tego człowieka w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I, I potem powiedziałem do tego człowieka, powiedz aleluja. I ku mojemu zaskoczeniu on zaczął mówić alleluja. Nie <laughs> <don't know, laughs> wiem, czy on był bardziej zaskoczony, czy ja. Ale I powiedziałem sobie, to działa. So Więc przez następne dziesięć minut, minut Ruth i ja szukaliśmy dookoła ludzi niemych i górczych i jest ich mnóstwo w Pakistanie. Wierzcie mi, jest to jedno z przekleństw, które idzie za islamem. I myślę, że Ruth też powie, lubię się przy sobie, ponieważ nie lubię przekazać. O w następnych 20 minutach mówiliśmy się o co najmniej 10 niemych i głuchych ludzi, którzy natychmiast otrzymali swoją mowę i umiejętność słyszenia. W każdym przypadku wyrzuciliśmy ducha niemego i głuchego. Teraz mówię to, ponieważ ja wierzę, że to jest klucz do ewangelizacji. Wierzę naprawdę, że to jest. Są różne inne aspekty ewangelizacji, ale myślę, że cuda to jeden z tych naprawdę aspektów, który tworzy rezultaty. Nie wierzę, żeby cokolwiek innego poruszyło ludzi w Pakistanie. Widzieliśmy niesamowite cuda. Większość z nich, żad, żadna jednostka nie może wziąć kredytu za nie. Była tam kobieta, która miała 60 lat, była ślepa od urodzenia. I pewnej, pewnej nocy zauważyliśmy ją. Siedziała na przecież w kobiecej i wyglądała na najbiedniejszą osobę, jaką sobie możesz wyobrazić. Mój brat na był ze mną i naprawdę zrobił jej zdjęcie jako przykład. Biedy ludzi w Pakistanie. Następnej nocy, kiedy się modliliśmy, to to się stało. Ta piękna kobieta wyszła naprzód z doskonałym wzrokiem. Była urodzona ślepą i miała co najmniej 60 lat. Więc wiecie, jeżeli to działa, dlaczego tak nie działać? Powiem sekret: to nie jest posiadanie służby cudownej mocy, albo bycie cudownym dzieją. To jest bycie właściwą osobą we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Im trudniejsza jest sytuacja, tym więcej Bóg Ci pomoże w pewnym sensie najlepsze miejsce na cud jest najgorsze miejsce kiedy toniesz i myślisz, że Bóg ci nie pomoże Bóg ci zwykle pomaga jakkolwiek to jest mowa ewangelizacji nie będę w to wchodził dokładnie, ale chcę wam wyjaśnić, że chociaż nie jestem ewangelistą ja kocham służbę ewangelisty gdy ja słyszę naprawdę Bożego, Bożego Ewangelistę, który głosi kocham to oni mogą wybrać ofiarę w niedzielę i ludzie są zbawiani to nie to, co oni mówią, ale namaszczenie nad nimi. Mamy takiego brata? Nie będę o tym mówił, ale on dokładnie może zebrać ofiarę i ludzie są zbawiani. Nie wiadomo, co jest zbawiać. To nie to, co on mówi. To namaszczenie Boże na nim. To jest dar. W porządku, teraz rozważmy pokrótce Natury Służby Apostolskiej Kończy nam się czas I ja nie wiem, czy mam jeszcze wystarczająco czasu Na resztę tego poselstwa, ale niech nam Bóg pomoże Powinno nam się udać Z Bożą pomocą do północy To był pierwszym apostołem? Właśnie, Jezus Jeżeli tego sobie nie wyjaśnisz, będziesz się mylił Dobra, czy jeden. 3,1 Rozważcie apostoła i arcykapłana naszego wyznania, Jezusa Syna Bożego. Jako apostoł, On został wysłany przez Ojca, aby zrobić coś, czego nikt nie mógł zrobić. A to uczyniwszy, powrócił to do Ojca, aby być naszym arcykapłanem, aby reprezentować przed Ojcem tych, którzy przyjęli Jego pracę od kupięczą. Więc był apostołem, a potem arcykapłanem. Jezus sam wyjaśnia to w wielu miejscach. Odwróćcie Wasze Biblię, Ewangelia Jana 10, rozdział. Jan, rozdział 10, werset 36. To jest środek zdania, ale nie będziemy interesować się resztą tego zdania. Do mnie, którego ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie bluźnisz, dlatego że powiedziałem, że jestem Senem Bożym. Więc ojciec uświęcił Jezusa, nie uczynił go lepszym świętszym niż był, ale oddzielił go do specyficznego zadania i wysłał na świat. Gdy został wysłany, kim był? Apostołem. I dalej w Ewangelii Jana 20 rozdział werset 21, 21 po tym jak Jezus objawił się swoim uczniem apostołowym poznał się w stanie w niedzielę wieczorem Jezus powiedział to them, do nich spokój wam jak Ojciec mnie posłał tak i ja was posyłam so, więc czym się stali? Apostołami. Nie możesz być apostołami, jeżeli nie zostałeś posłany. Widzisz, został się apostołem, kiedy Ojciec Go posłał. Ci apostołowie stali się apostołami, kiedy On ich wysłał. Nie było to pierwszy raz, gdy On naprawdę ich wysłał w czasie swojej ziemskiej służby. On potwierdził teraz ich wysłanie. Chcemy byście zobaczyli apostolską usługę Jezusa na chwilę, ponieważ On jest doskonałym apostołem. On jest doskonałym wszystkim. Doskonałym apostołem, prorokiem, doskonałym Jestem doskonałym Ewangelistą i doskonałym nauczycielem Odwróćcie wasze Biblię w Łukaszu Rozdział 4 Werset 42 i 43 Łukasz 4 42 i 43 A gdy dzień Wyszedł stamtąd Jezus I udał się na pustkowie a tłumy szukały go i doszły aż do niego i dotrzymywały go, aby nie odchodził od nich on zaś rzekł do nich muszę ich w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o królestwie Bożym gdyż na to, w tym celu zostałem wysłany to samo słowo zostałem wysłany jako apostoł zauważ jako apostoł musiał iść nie mógł chodzić dookoła w jednym miejscu jego apostolska służba była ruchoma bardzo ruchoma. Co więcej, on podróżował z wielką drużyną. Jeżeli odwrócisz swoją Biblię, Łukasz rozdział 8, pierwszy werset, i stał się potem, że chodził po miastach i wioskach, Zwiastując dobrą nowinę we wszelkich, mi wszelkich miastach i wioskach, rozumiecie? Dobrą nowinę o Królestwie Bożym Greckie słowo tutaj brzmi ewangelizować Głosić dobrą nowinę A dwunastu z nim I kilka kobiet Które on uleczył od złych duchów i chorób Maria zwana Magdaleną Z której wyszło siedem demonów Zauważyłem w naszym współczesnym kościele, w naszej sytuacji, wielu ludzi jest zakłopotanych, jeżeli zdają sobie sprawę, że zostali uwolnieni z demonów, ale taka sytuacja nie była w tym kościele. W rzeczywistości to było w pewnym sensie konkretne świadectwo Marii. On wyrzucił z niej siedem demonów. Ona także była pierwszą osobą, która była świadkiem jego zmartwychwstania. Widzisz, jeżeli zostałeś uwolniony od demonów, nie czuj się niższy? Przypuszczalnie mnóstwo ludzi blisko Ciebie potrzebują uwolnienia od demonów, a Ty już nie masz demonów. W right. porządku. Niektóre kobiety, które zostały uwolnione od tych duchów, Maria Magdalena, Johann, Joanna, żona Chuzy i zarządcy dóbr zarządcy Heroda i Zuzanna i wiele innych. To jest rodzaj żeński w Grece, wiele innych kobiet, które służyły im mojętnościami z tymi. Zauważ, skąd Jezus brał swoje zaopatrzenie finansowe, to jest jedna z odpowiedzi, bogatej kobiety. Ilu z nas chwali Boga za bogate kobiety. Ja bym za jedną na pewno dziękował. Ale jeżeli to połączysz razem, było dwunastu, wiele kobiet i także oczywiście inni ludzie. Większość komentatorów szacuje, że Jezus podróżował co najmniej z trzydziestoma ludźmi. Co najmniej. Może więcej. Co to było? To była drużyna apostolska. To jest tak ważne widzieć, że były także kobiety i mężczyźni tam. Mam pewne rezer rezerwy, jeżeli chodzi o kobiety apostołów. Co najmniej są to wyjątki, nie zasada Ale ja głęboko wierzę, że kobiety mają miejsce w drużyne apostolskich Widzisz, to co Jezus miał naprawdę, to był ruchomy Kościół On chodził dookoła, nie tylko głosząc Kościół, ale manifestując Kościół Ludzie widzieli w grupie, która z nim była, co to znaczy być częścią tego Kościoła Widzicie, we kiedy byliśmy w Pakistanie, tak na przykład, British, ja jestem Brytyjczykiem, moja żona Ruth jest Amerykanką, brat z nami był Indianin urodzony we wschodniej Afryce, Arab, jeden był Arabem urodzonym so w Palestynie, so wraz ze swoją żoną, west, więc nie mieliśmy wszyscy bia białej skóry, nie byliśmy wszyscy z zachodu the i the nie zostawiliśmy the wrażenia, że chrześcijaństwo jest zachodnią religią. To jest bardzo ważne dzisiaj. When we go, Abyśmy kiedy we idziemy demonstrowali, like. jak wygląda kościół. Musim, musimy być year, w Ganie tego roku, and później and i oczekujemy Maroko, brato, brata z Maroka, same tego samego araba brata, Pakistan, który był z nami w Palestynie, Britain, brata z Wielkiej Brytanii. Około 7 do 8 ludzi nas będzie, ale nasza obecność powie ludziom, szczególnie muzułmanom. Co to znaczy być chrześcijaninem? Widzisz, ten brat, który urodził się w Maroku, urodził się jako muzułmanin. To jest bardzo ważne, abyśmy nie tylko prezentowali doktryny, ale demonstrowali samym sobą. Czy nie jesteśmy? Nawet tutaj, w Nowej Zelandii, mamy drużynę. Nie widzicie wielu z nich, widzicie moją pomocnicę Ruth, ale mamy Dawida i dwóch techników, którzy robią nagranie wideo i mamy Warrena, który usługuje Derek Prince Ministries i dwie młode kobiety z nami i Wellington, Mamy więcej niż to. Przypuszczalnie mamy około 10 ludzi. Każdy z nich jest częścią drużyny. A praca drużynowa jest tak zupełnie inna od projekcji, cech jednostki. Widzicie, ja chcę to, to podkreślić. Jezus zakładał fundament i to był ruchomy fundament. Kościół był ruchomy, zanim był umiejscowiony w jednym miejscu Uwolnijmy się od tej koncepcji siedzenia To jest złe przedstawienie chrześcijaństwa Teraz chcę pewne generalne stwierdzenia powiedzieć i dojść do konkluzji. Nowy Testament widocznie kładzie większy nacisk na apostolskie drużyny niż na starszych umiejscowionych w mieście. Możecie sami os osądzić, przeczytać Nowy Testament i znajdziecie, że jest więcej nacisku na apostolskie drużyny niż na starszych. Ja bym powiedział, że gdybyśmy wzięli proporcje z wpływów nowotestamentowych byłoby 50%. 50% na drużyny apostolskie, prawa noga, 50% na starszych, 50% na wyjście na zewnątrz, 50% jako zachowawcze działania. To jest moje oszacowanie, możecie ze mną nie zgadzać ale co najmniej to równa te nogi i ciało może poruszać się dobrze. Jaka jest obecna proporcja? Również może jesteś tak kwalifikowany jak i ja, ale gdy zacząłem pierwszy raz to mówić, powiedziałem, 98% zachowawcze działania, 2% wyjście na zewnątrz. Potem po sobie powiedziałem, bracie Prince, nie przesadzaj. Moglibyśmy powiedzieć, że jest 5% wyjście na zewnątrz i 95% działanie zachowawcze. Zasadniczo w ten sposób działa Kościół. Niektóre kościoły są inne. Dlatego mówię, że ciało Chrystusa ma jedną grubą, z nadwagą nogę i jedną wyschniętą, sparaliżowaną nogę. Jeżeli możecie to zobaczyć i przyjąć, to zmieni radykalnie swoją koncepcję chrześcijaństwa. Teraz, aby to zmienić. Musimy mieć umysłową rewolucję. Po pierwsze, przed wszystkim innym musimy zmienić sposób myślenia. W porządku? Paweł powiedział, Rzymian 5.1 Nie upadawniajcie się do tego świata, ale bądźcie przemienieni przez odnowienie waszego umysłu. Jeżeli myślisz inaczej, będziesz przemieniony, będziesz inaczej działał. Chcę wam zasugerować trzy główne obszary, których musimy mieć tą umysłową rewolucję. Po pierwsze, ja wierzę, że każdy wierzący powinien być oddany i zaangażowany w wyjście na zewnątrz. Każdy pojedynczy wierzący w kościele powinien czuć osobistą odpowiedzialność za wysyłanie na apostolskich i głoszenie Ewangelii gdzie ona nie była jeszcze słyszana nie myślę, że powinien, powinna być choćby jedna osoba w kościele która nie ma wrażenia osobistej odpowiedzialności czy masz 75 lat? nieważne, czy masz 10 lat? czy jesteś najbardziej szanowanym obywatelem w społeczeństwie albo kimś, kto właśnie został zbawiony od życia w narkotykach? Ja wierzę, że ta odpowiedzialność powinna być częścią myślenia każdego członka Kościoła. A gdy dochodzi do zaangażowania, są wiele różnych ról i ja nie mam czasu, aby je wszystkie naszkicować, ale są liderzy apostolscy, dalej są członkowie drużyn. Jest wiele różnych ról. W różnych apostolskich powiedziałem Wam już potrzebujemy techników. Nie, nie wykonalibyśmy nagrań wideo bez techników. Jeżeli podróżujemy z miejsca na miejsce, potrzebujemy kogoś, kto jest odpowiedzialny za transport. Potrzebujemy ludzi, którzy zajmują się doradztwem, potrzebujemy ludzi, których głównym zadaniem jest modlić się. It's not just a to nie simple jest tylko po prostu jednostkowa odpowiedź, działalność, jest to wielu, wieloosobowa działalność. Potrzebujemy stawienników. Jak We my potrzebujemy stawienników? Chcę powrócić do tego tematu moment, na chwilę, zanim zakończę potrzebujemy grup wspierających nas. Przypuśćmy, że misjonarze, małżeństwo wyjeżdża na pole misyjne. Ktoś musi z nimi utrzymywać kontakt, wpisać do nich listy, orientować się, jakie są ich potrzeby, czy potrzebują jakichś witamin albo czegoś innego. Musi być jakaś grupa, która jest osobiście odpowiedzialna za to małżeństwo. To jest ich połączenie z cywilizacją i ich podstawa zaopatrzenia, albo jak to się stało z nami? Brat Maheshi i jego żona, bo oni mają czworo małych dzieci. Oni wyjeżdżają na służbę, a ktoś musi zaprosić się o te cztery małe dzieci. To nie jest łatwe zadanie. Jest wiele różnych ról. Potem potrzebujemy ludzi, którzy nawiązują kontakt. Jednym z naszych wielkich problemów w służbie jest komunikacja. Ruth jest komunikatorem. Bóg ją do tego promował. Ona o wiele lepiej komunikuje się z ludźmi niż ja. Widzisz, jeżeli chodzi o naszą służbę będąc bardzo praktycznym to co my teraz robimy z łaski Boże jest tak niesamowite gdybyśmy umieli przekazać to ludziom oni będą modlić się i wspierać nas ale ta osoba która komunikuje się z ludźmi ma bardzo delikatne zadanie które jest negowane przez wiele grup i dalej są wspierające nas finansowo ludzie są absolutnie kluczowi po prostu bez nich sobie nie możemy poradzić Pozwólcie, że powiem trochę dłużej o stawiennikach. Pozwólcie, że podam Wam dwa przykłady lub jeden. Wierzę, że Stary Testament, dorzecz stawiennika to jest lewita. I zauważyłem w Starym Testamencie, że są dwa dwie okazje, może więcej on, gdzie Boży ludzie w bitwie zupełnie zwyciężyli każdy pojedynczy dróg został zupełnie zniszczony i Boży ludzie nie mieli żadnych strat jedna to była bitwa pod Jerycho a druga to była druga kronik rozdział 20, kiedy jechał Szafat walczył z armią która najechała na jego kraj i w każdym przypadku kapłani mieli decydującą rolę w zwycięstwie oni byli na baranych trąbach pod Jerycho i oni prowadzili armię Jeho śpiewając i z Pana. I wydaje mi się, że wiele razy nie jesteśmy tak zwycięzcy, jak powinniśmy, ponieważ nie mamy służby kapłańskiej funkcjonującej. Co to jest? Pamiętnictwo. Right. Właśnie. Potem myślę o Dawidzie, który próbował wprowadzić Arkę do Jerozolimy. Pamiętacie pierwszy raz? Włożyli ją na nowy wóz, woły się zatrzymały, osadł, przytrzymał to, Arkę i Bóg go zabił. I to był cały ten sukces. Więc Dawid zamknął Arkę w domu Obeda domczyka i wziął trochę czasu, aby to przemyśleć. I dał sobie sprawę, że się pomylił. Bóg wymagał, aby tylko Lewici dotykali Arki, i lewici mieli nosić arkę nie na nowym wozie, ale na swoich ramionach. Więc zrestrukturyzował całą tą operację, zrobił to właściwie i wprowadził arkę do Jerozolimy. Ja wierzę, że my zanegowaliśmy naszych stawienników, naszych lewitów. My ich nie, rozpozna nie rozpoznaliśmy, nie daliśmy im czci należnej. Nie uczyniliśmy dla nich miejsca i ciągle mamy kłopoty, próbując włożyć Arkę na nowy bus. Ja nie wierzę, że jakakolwiek operacja, działalność Kościoła powinna kontynuować się, chyba że jest prowadzona i wspierana przez systematyczne stawiennictwo. Wierzę, że jako liderzy, większość z nas musi pokutować, jak Dawid pokutował, za próby złożenia arki na nowy wóz. W naszym zborze, w żaden sposób nie jesteśmy modelowym kościołem, ale w ostatnich latach, za pośrednictwem starszych, głosiłem o służbie stawiennictwa i wyznałem za naszym pośrednictwem, że my zanegowaliśmy naszych stawienników, nie oddaliśmy im, im czci. I my cierpimy rezultaty i my teraz chcemy im dać właściwe uznanie i właściwe miejsce. I wtedy wyjaśniłem, co to znaczy być zaangażowanym w służbę i po, potem powiedziałem, jeżeli czujesz się powołany do stawiennictwa, jeżeli naprawdę czujesz się powołany, chcemy Cię oddzielić wyjdź naprzód i my położymy na Tobie ręce i spędziliśmy więcej niż godzinę kładąc ręce na więcej niż stu osoba. które czuły konkretne powołanie do my ich oddzieliliśmy potem zorganizowaliśmy ich mamy trzy drużyny stawienników. każda jest odpowiedzialna za bycie w kościele od piątej do siódmej rano dwa poranki w tygodniu więc trzy drużyny zaopatrują wszystkie poranki, oprócz niedzieli, kiedy tego nie czynimy. Ja po prostu czuję, że realnie tak nie wyzwalamy mocy Bożej. My tak naprawdę nie zaopatrujemy w kanały tej mocy Bożej, którą Bóg nam dał. I ja chcę zasugerować pokornie pastorom tutaj, tym, którzy są w lokalnym przywództwie, chcę Wam zasugerować, że musicie rozważyć, aby zrobić coś konkretnego, by rozpoznać i kultywować służbę spawienników ponieważ ja nie wierzę, że Arka może uczynić jakikolwiek postęp, chyba że jest położona na ramionach lewitów. Lewici to nie byli starsi, to nie byli generałowi wojskowi, ale to była konkretna klasa osób oddzielona do konkretnego zadania. I jak ja to rozumiem, i, I mogę to wyjaśniać na długi okres czasu, ale nie będę próbował Oni o, są odpowiednikiem stawienników Duchowa służba chwały, uwielbienia stawiennictwa Pomyśl tylko na chwilę o okresie w życiu Jezusa 30 lat doskonałego życia rodzinnego 3,5 roku publicznej służby i 000, 2 tysiące lat stawiennictwa Co to nam mówi? że nasz nacisk trochę jest niewłaściwie położony. Teraz to jest pierwsza umysłowa rewolucja. To jest potrzebne, aby każdy pojedynczy członek Kościoła czuł osobistą odpowiedzialność w jakiś sposób czy inny za wyjście na zewnątrz Kościoła. Dalej, po, po drugie, myślę, że musimy mieć od, od inną postawę do naszych pieniędzy. Nie czuję, że uda nam się, chyba że zmienimy naszą postawę w stosunku do pieniędzy. Myślę, że dziesięcina jest biblijną praktyką i dobrą rzeczą i prowadzi do finansowego błogosławieństwa, ale... Twoja dziesięcina nie jest dachem Twojego dawania, to jest fundament Twojego dawania. W no ogóle nie wyobrażaj sobie, że kiedy oddałeś dziesięcinę Bogu, to jest wszystko, co jest od Ciebie oczekiwane. To jest tylko początek. Jeżeli jesteś w świeckiej pracy, powiem Wam to osobiście, Powinniście widzieć swoją świecką pracę jako Twój sposób zdobywania funduszy, aby wspierać Boże Królestwo. Czy jesteś nauczycielem, czy dentystą, czy pielęgniarką? To może być Twoja świecka praca, ale powód jest tej pracy, aby mieć coś, czym możesz wspierać Boże Królestwo. Nie powinieneś myśleć, że ja dałem moją dziesięcinę, to wszystko Reszta jest moja, reszta nie jest twoja To wszystko jest Boże A ty jesteś odpowiedzialny przed Bogiem za to, co z tym zrobisz Są chrześcijanie w niektórych częściach świata Którzy gdyby mieli finansowe źródła Takie jak są wam dostępne ludzie Mieliby mnóstwo, mnóstwo misjonarzy wysłanych Chrześcijanie w Ganie, gdzie byliśmy, średnia wypłata tam jest mniejsza niż za zakupienie bochenka chleba dziennie. I oni są chyba najbardziej gorliwymi dawcami na ziemi. Nikt nie wie, jak oni dają. Ale oni dają, dają i dają. Bracia i siostry, w pewnym sensie my jesteśmy grubi, mamy nadwagę, i jesteśmy egoistyczni. My jesteśmy egoistyczni nie dlatego, że naprawdę chcemy być egoistami, ale brakuje nam wizji. Zawsze gdy i ja wracamy do Stanów Zjednoczonych z jakiegoś wyjazdu, mamy szok kulturalny tylko wejść do supermarketu i zobaczyć nieskończone rzędy różnych artykułów prawie powoduje to, że masz nudności nie umiesz wybrać potem wchodzisz do zboru i widzisz księgarnię chrześcijańską i każdy typ książki Biblię, komentarze nowe książki jak coś ekstra dostać od Boga to znaczy wszystko i lud i ja literalnie my płaczemy kiedy myślimy o chrześcijanach za żelazną kurtyną, którzy nie mają ani jednej z tych rzeczy, albo w krajach trzeciego świata, czy my naprawdę potrzebujemy nowego tłumaczenia Biblii po angielsku, kiedy są setki języków, na które ona w ogóle nie została przetłumaczona? Jaki jest nasz problem? I egoizm. Trzecia umysłowa zmiana, na której potrzebujemy, w pewnym sensie, powiem wam, to jest Postawa służby. Musimy widzieć siebie jako sługi Boże i jego ciała. To nie jest sposób, jak większość chrześcijan, członków Kościoła widzi siebie. W porządku. Śpiewasz w chórze, więc kim jesteś? Jesteś sługą Bożym, który śpiewa w chórze. Albo jesteś nauczycielem szkółki niedzielnej. Jesteś sługą Bożym i Kościoła i nauczam w szkółce niedzielnej albo po prostu chodzi do kościoła ale jesteś sługą powołaniem, aby służyć widzisz, mnóstwo chrześcijan zgorszyłoby się gdyby pastor powiedział im kościół, trawa przy budynku kościelnym potrzebuje skoszenia, czy zrobiłbyś to? nikt nie powinien być zgorszony powinniśmy po prostu szukać konkretnych obszarów służby gdzie możemy funkcjonować efektywnie Jaki jest nasz problem? Powiem wam. Możesz nazywać to egoizmem lub skoncentrowaniem się na sobie. Ja nie mówię, że ludzie w tym narodzie są gorsi niż inni. Przypuszczalnie są trochę lepsi niż niektóre narody. Ale jesteśmy daleko o wiele od biblijnych standardów. Jeżeli siebie mierzymy wobec innych narodów, powiedzielibyśmy w porządku. Nie jesteśmy tak źli, ale to nie jest standard. Widzicie, to jest duch tego świata w kościele. Przeczytam wam pokrótce drugie, drugi liz, zatem Mateusza, trzeci rozdział. Muszę dojść do końca. Drug list do drugi z zatem Mateusza, trzeci rozdział, pierwszy pięć wersetów. Ale widzicie to. The first five verses. że w ostatnich czasach, w dniach nastaną trudne czasy, ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chrzełpliwi, pyszni, niż nieczy, rodzice nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepościągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzcy zuchwali nadęci miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem i jej mocy, również tych się wystrzegaj jest osiemnaście moralnych win, które będą charakteryzować konkretnie ludzkość pod koniec tego wieku ale wszystkie one począt, kończą się i zaczynają od tego co kochamy to jest korzeń naszego problemu pierwsze miłość samego siebie drugie miłość pieniędzy a ostatnie miłość przyjemności bracia i siostry Jezus nie umarł aby stworzyć Jesus trochę nie lepszych nie niż średnio, średnio obywateli średniej klasy, które spotykają się w klubach w niedzielę rano. Fakt, że nie palisz, nie pijesz i nie przyjmujesz narkotyków, nie czyni Cię chrześcijaninem, to nie jest dowód, że jesteś chrześcijaninem. Jezus po to nie umarł, Pan umarł, aby stworzyć ludzi, mężczyzn i kobiety, zupełnie oddanych Bogu i Jego celom. Fakt, że nie palisz, nie pijesz i nie czynisz tych innych rzeczy, czyni się trochę lepiej oświeconym niż inni ludzie, ale nie jesteś ani trochę mniej samolubny. Możesz być bardzo samolubny i prowadzić bardzo moralne życie i jesteś daleko od tego, za co Jezus umarł, aby stworzyć to. Czytamy Biblię i mamy różowe okulary. Nie widzimy wielu wersetów, które żądają, abyśmy złożyli nasze życie, zapali się siebie, wzięli nasz krzyż. Jak długo miłujesz siebie, miłujesz przyjemności i miłujesz pieniądze, ani trochę nie jesteś lepszy od ludzi z tego świata. Ani trochę. I nie ma dowodu, że Boża praca cokolwiek efektywnego uczyniła w Twoim życiu. W porządku. Chcę zasugerować, że musimy się zmienić. I zaoferuję Wam pomoc. Jeżeli widzicie, że to musicie się zmienić, teraz no, ja nie będę się with z Wami kłócił. Jeżeli nie zgadzacie się z tym, co ja mówię, privilege. to jest Wasz przywilej. Ale ja chcę Wam zasugerować, że musimy poprosić Boga o przebaczenie i miłosierdzie. I wierzę, że jeżeli przychodzimy do Boga, to miłosierdzie uzyskamy miłosierdzie. Jedyny powód, dla którego nie mamy miłosierdzia, to dlatego, że nie przychodzimy. Bóg mówi tak więc: przyjdźmy z odwagą do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę ku pomocy w osobnej porze. Miłosierdzie i łaska są dostępne, jeżeli przychodzimy. Jedyni ludzie, którzy nie otrzymują ich, to ci, którzy nie przychodzą. Chcę sugerować tym z Was, którzy potrzebują zmiany w tych obszarach, w których mówiłem, umysłowej rewolucji, która skończy się tym, że stanie się sługą. Zasugeruję Wam, że możesz modlić się tą modlitwą do Pana. I aby to bardzo konkretnym uczynić, ja tą modlitwę zapisałem i przeczytam ją Wam. Wtedy, jeżeli powiecie, to jest modlitwa, którą ja muszę się modlić, zaproszę Was, abyście się ze mną modlili drugi raz. Ale nie będę prosił, abyście się o coś modlili, chyba że wiecie, o co się modlicie. To jest ta modlitwa. Lord Jesus Christ. Panie Jezu Chryste, jeżeli jestem winny egoizmu, może nie wiedząc nawet o tym, proszę przebacz mi i uwolnij mnie od tego. Otwórz moje oczy, abym widział rzeczy, jak Ty je widzisz, abym troszczył się o cały Kościół i o cały świat. Pokaż mi konkretną rolę, którą mi przeznaczyłeś i daj mi łaskę, której potrzebuję, aby oddać siebie Amen. tej roli Amen. W porządku, teraz mieliście czas, aby to przemyśleć. Mówiłem tak jasno, jak tylko potrafię mówić. Jeżeli czujecie dziś wieczorem, że Kościół potrzebuje ustawienia się na nowo, że te nogi Kościoła potrzebują ustawić się i Twoje życie potrzebuje ustawienia na nowo, Twój zbór potrzebuje, I ja nie sugeruję, że jesteś gorszy niż inni. Proszę zrozumieć to. Ale rozprawiamy się z samymi sobą takimi, jakimi jesteśmy w Bożych oczach i Żebyś jego Słowa i wtedy zasugerowałbym Wam, abyście modlili się tą modlitwą za mną do pana. Jeżeli chcecie to zrobić, jeżeli to jest Twoje pragnienie, to goreję, stańcie na nogi, a ja będę prowadził Was w tej modlitwie. Well, I've never seen such a large Nigdy nie widziałem tak wielkiej odpowiedzi Bracia i siostry Chcę was ostrzec Jeżeli modlicie się tą modlitwą Będziecie odpowiedzialni you know. za to Nie przede mną But Bóg, Bóg wie. To Ale Bóg pamięta, że modliliście so, się tą modlitwą więc weź głęboki oddech. Ja chwalę Boga za każdego, który stoi. Ale pamiętajcie, jest anioł, który zapisuje, o co się modlimy. A księga Ekklesiastes mówi, nie mów potem temu aniołowi, że to był błąd i tak nie myślałeś, ponieważ będzie za późno, jakkolwiek. Niech Bóg nas prowadzi. Będę was prowadził w tej modlitwie. Proszę, nie mówcie się do mnie. Zwróćcie swój umysł do Pana i naprawdę Poddajcie się, poświęćcie się jemu osobiście. Mówcie się tymi słowami. Panie Jezu Chryste, If I am of being jeżeli jestem winny egoizmu, przypuszczalnie nawet nie wiedząc o tym, me. proszę Please przebacz me. mi and me from it. i wyzwól mnie od tego. Otwórz moje oczy. Abym widział rzeczy, jak ty je widzisz. Abym troszczył się o cały świat. I o cały Kościół. Pokaż mi tę konkretną rolę, którą przeznaczyłeś dla mnie. I daj mi łaskę, której potrzebuję. Abym poświęcił się do tej roli. Amen. Amen. Teraz chwileczkę porozmawiajcie z Panem osobiście w Twoim sercu. Niech tylko Pan, może On teraz coś do Ciebie mówi. Wierzę, że On będzie przemawiał dokładnie do kogoś tutaj i mówi teraz, ja mam dla Ciebie tę rolę. Ale aż do tej chwili nie mogłem Ci powiedzieć, dopóki się nie poświęciłeś. Panie, ja wiem, że Twój Duch mówi do ludzi teraz, dokładnie teraz. I mówi, to właśnie chcę, żebyś dla mnie uczynił. Amen. I think I'll ask Amen. Myślę, że poproszę, abyście usiedli. Mam nadzieję, że będziecie mieli cierpliwość dla mnie, ponieważ czuję, że Bóg bardzo konkretnie powiedział mi, co mam robić dziś wieczorem. Tego jeszcze nigdy nie robiłem. Wyrażę teraz moją osobistą, wielkie moje uznanie dla pastoralnej służby. Byłem pastorem wystarczająco długo, aby wiedzieć, jak to jest trudne. Nie myślę, że jest jakakolwiek trudniejsza praca na ziemi, niż bycie pastorem. I chcę, zaoperować modlitwę dziś wieczorem od tych mężczyzn i kobiety i im żony, którzy są w miejscowej służbie pastoralnej. Chcę się modlić, aby Bóg dał wam tw twórczą wizję. Widzicie, problem jest taki, że to jest romantyczne wyjście na zewnątrz, gość poganą. To nie jest trudne, aby ludzie byli podekscytowali tym, ale to, co potrzebujemy, to pastorzy, którzy podekscytują ludzi tym, że są w domu i są wciąż pod, poddani Bogu. I to jest coś, co jest bardzo ogromnie ważne. Widzicie, ja nie mam tego daru. Ja wiem, że nie mam. Ale jeżeli są tutaj pastorzy dziś wieczorem z jakiegokolwiek jakiego, zboru, skądkolwiek i chciałbyś, abyśmy my jako kongregacja mówili się o Ciebie tutaj, aby Bóg Cię błogosławił, położył na Ciebie swoją rękę, aby Cię zainspirował. Widzisz, ja się orientuję, że ludzie po prostu, którzy są członkami Kościoła, są najtrudniejszymi wierzącymi. Oni łamią serce pastora. I ja się nie śmieję z Was. Ja mówię Wam, jak to jest, ponieważ to jest tak trudne, aby byli oni entuzjastycznie. Tak bardzo trudno jest uczynić ich poddanymi. Jedna jest z rzeczy, które musimy zrobić, to dać im kanały, przez które oni mogą przepłynąć z tym poświęceniem. I wierzę, że dzisiaj wieczorem możemy mówić naprawdę o twórczą wizję w sercach i umysłach miejscowych pastorów. Aby mogli otworzyć ten obszar. So, like prayer, Więc jeżeli chcesz modlić, byłbym naprawdę it. szczęśliwy, gdybyś stał i będziemy się o ciebie modlić. Brat Des, I think if I'd like to ask you to come up with me, Brat Des, Brat Des, Ruth przyjść, you come up? We will Ruth be on the platform and pray. I, no, I want to say that I honor Teraz you, chcę powiedzieć, you. Was szanuję, bracia I siostry. Naprawdę, ja Was, szanuję. Ja was i w Panu Jezusie my was kochamy. ja naprawdę wierzę, Bóg mi powiedział to dzisiaj i ja nie zmieniam sam tym rzeczy niektórzy e, z tych pastorów potrzebują e, nowej wizji, wypalacie się już więcej nie możecie wytrzymać, ja to rozumiem ja naprawdę czuję sympatię. Módlmy się. Bracia i siostry, to jest ważne, abyście modlili się o swoich liderów. Pamiętacie, jak wam mówiłem? Będę prowadził was w modlitwie i potem poproszę, abyście wszyscy połączyli się ze mną no, w modlitwie, aby Bóg naprawdę dotknął tych cudownych braci i siostry dziś wieczorem nowym namaszczeniem, nową wizją, nowym autorytetem. W porządku, Ojcze, przychodzimy do Ciebie w imieniu Jezusa. I, imieniu tych cudownych mężów i kobiet, Twoich dzieci, Twoich sług, Wasz Twojego swojego stada. Panie Jezu, Ty masz serce dla Was, Ty masz serce dla my, my chcemy podziękować Ci za każdego, kto gorliwie i wiernie szuka wypełnienia tej roli. Panie, oni potrzebują więcej, potrzebują nowego namaszczenia, potrzebują nowej wizji, potrzebują twórczej wizji, aby znaleźć sposoby, by okazywać te dary i ten, ten potencjał, który jest w ludziach, którym sprowadzą. Pani, prosimy Cię, niech Twój duch się wystąpi nowo na każdego z nich w imieniu Jezusa. O Boże, abyś naprawdę położył swoją potężną rękę na tych mężach i kobietach. Oddziel ich Pani do nowej wizji, twórczości, nowej obszar, nowego obszaru owocności w służbie w imieniu Jezusa. A wszyscy Boże ludzie amen. powiedzą Amen. Dzięki Ci. Niech sobie bracia i siostry, usiądźcie, nie odchodźcie, to jest niesamowite. Zwykle nie robię takich rzeczy, ale jeszcze jedna rzecz, o którą chcę się mówić, to jest poza moim w ogóle szkicem, ponieważ mówiłem o apostolskich drużynach, ale mam takie wrażenie potrze o potrzeby ludzi, którzy nie pójdą w różnach apostolskich. Jesteś po prostu członkiem Kościoła. Po prostu przychodzisz w niedzielę, oferujesz swoją dziesięcinę, śpiewasz hymny i myślisz sobie, czy to jest wszystko, co istnieje? Czy nie ma nic więcej? Więc ja chcę się modlić o tych was którzy są tacy. Jesteś tylko, tylko członkiem miejscowego kościoła. W porządku? Jesteś wierny? Może przez wiele lat? Ale chcę się modlić, abyś uzyskał wizję, by stać się sługą. Cokolwiek to jest, nie będziesz od dzisiaj zadowolony. Chyba, że znajdziesz swoją rolę sługi, konkretną rolę, to może być bardzo pokorna rola, ale jesteś po to, aby służyć, nie tylko po to, aby siedzieć i otrzymywać. Wiecie, błogosławioną to jest bardziej dawać, aniżeli otrzymywać. Jeżeli wszystko, co robisz, to tylko otrzymujesz, to jesteś na niższym poziomie błogosławieństwa. Bóg nie pozostawiał ani jednego ze swoich dzieci, aby żyły w ten sposób. Więc you jesteś pom, miejscowym człowiekiem. Stąd. You live, you Masz swój dom, miejsce, gdzie mieszkasz. Jesteś członkiem lokalnego zboża ale zdajesz sobie sprawę, że jest coś więcej. I wierzę, że kluczem do tego więcej jest serce sługi. I chciałbyś modlić się dzisiaj wieczorem, aby Bóg dał Ci to. Proszę, nie stawa, jeżeli nie jesteś w tej kategorii, ale jeżeli jesteś w tej kategorii, którą opisałem, abyśmy się modlić, to jest ostatnia rzecz, którą zrobimy dziś wieczorem. Proszę, stań. Jestem członkiem miejscowego kościoła. Jestem wierny we wszystkich obowiązkach kościelnych, ale nie siada jeszcze raz. Jeżeli chcesz modlitwy, pozostań stojąc Będę modlił się dla Was o wizję, aby została Wam dana Chcę się modlić, aby coś stało się Aby uczyniło Twoje życie ekscytującym. Bez zmiany pracy lub miejsca że, y, mieszkania Czy są inni, zanim się pomodlimy? W porządku to jest ostatnia rzecz, którą chcemy się modlić dziś wieczorem. Ojcze, widzisz Twoje cudowne dzieci, które Ty stoją. I wiesz, że w wielu nich jest głęboka frustracja, brak spełnienia. Oni robią cokolwiek mogą robić, ale jakoś. O Boże, dziś wieczorem otwórzisz serca i umysły. oni na nich Twoim duchem. Daj im wizję czegoś więcej Daj im wizję Tego, czym oni mają być dla Ciebie, Panie Szczep im to serce sługi i tą postawę Aby mieli przyjemność w służeniu. Wykonaj tą pracę, gdy oni stoją dziś przed Tobą Mówimy się dla Twoich chłop w imieniu Jezusa Amen jest to koniec wykładu brata Delka pod tytułem Przestosowanie się do ciała Jezusa Chrystusa. Wykłady brata Derka objęte są prawami autorskimi. Nie wolno ich rozpowszechniać na kasetach audio czy wideo dla osiągnięcia osobistych zysków finansowych.